Cześć! Dzisiaj nagrywamy z Michałem Rakowiczem troszeczkę innej scenerii niż zazwyczaj, siedzimy sobie w kawiarni. Stwierdziliśmy, że będzie to świetnie pasować do książki, którą mamy dzisiaj omówić, czyli do wzorca zbrodni Urena Elisa. Do czego? Dlatego, że to jest bardzo miejska powieść. W zasadzie miasto, a dokładnie Manhattan, czyli dzielnica Nowego Jorku, gra w niej tak naprawdę dużą rolę. Zresztą bardzo dobrze pamiętam jedną scenę, w której główny bohater, Tao, siedzi, e, siedzi w kawiarni i rozmyśla nad sprawą. E, szczerze mówiąc, to chyba jedna z, z, ze scen, które najbardziej mi utkwiły w pamięci. Nie wiem, czy ją pamiętasz. On tam siedzi i ma kopilniczkę e, ze starej płyty, e, tak, chyba tak, gramofonowej. Tak, tak, tak. Fajna rzecz. Co myślisz o tej książce? tak, dla mnie to była powieść zaskakująca o tyle, że ja Morena Elisa znam nie od dziś, ale z jego dokonań komiksowych, bo to jest człowiek, który jest uważany za jednego z tych, którzy dokonali tej brytyjskiej inwazji na Stany Zjednoczone w którymś momencie i obok Granta Morrisona czy Mura no, w dosyć dużym stopniu w którymś momencie wpłynęli jakby na tą scenę komiksową w Stanach. I w momencie kiedy usłyszałem, że Elis wziął się zapisanie powieści, nie wiedziałem, czego się kompletnie spodziewać. Tym bardziej, że to jest człowiek, który no, pisze rzeczy mocno nieszablonowe. Jego jedną z takich najbardziej znanych projektów to jest Transmetropolitan Comics. No, uważany za dosyć mocno pojechany i w sumie. Też z tego punktu widzenia bardzo się zaskoczyłem, że wziął się Elisa za kryminał, który, no umówmy się, jest gatunkiem mocno skonwencjonalizowanym <grymina> I, i, i mam wrażenie, że dosyć trudno przecież wymyślić teoretycznie w takim ogranym i schematycznym gatunku coś, no, coś nowego, coś nietypowego, a ja mu się to udało. Nie jest to w, w sumie klasyczny kryminał i to chyba w tym też leży jedna z przyczyn sukcesu. Bo nie wiem, jak twoje wrażenie, ale tutaj, mimo że ta książka jest reklamowana w wielu miejscach jako kryminał, to paradoksalnie sama zagadka kryminalna dosyć szybko schodzi na plan dalszy. To znaczy, przede wszystkim to w zasadzie nie jest kryminał, tylko thriller. Tutaj e, wszyscy to mylą, e, no to nie ma większego znaczenia, bo to tak naprawdę chodzi o zagadkę tak, morderstwa. Nie wiem czy schodzi na dalszy plan, natomiast, natomiast z pewnością ja bym to raczej nazwała antykryminałem. Nawet czytamy gdzieś recenzję w internecie i autor recenzji, kurczę, chyba na grabarzu, tak mi się wydaje, i autor recenzji napisał na końcu, że właśnie nie podobało mu się zakończenie i szczerze mówiąc wydaje mi się, że wiem dlaczego bo ono może być rozczarowujące ale jak się weźmie pod uwagę to jak bawi się z konwencją przez całą książkę Elis, to właśnie to takie antyzakończenie jest rewelacyjne ten ostatni dialog w ogóle z zabójcą jest dla mnie no przeboski, strasznie mi się podobał i takie, no, takie trochę śmianie się z czytelnika z zagraniem mu na nosie, no bardzo bardzo fajne. E, no ale masz rację. Przez, przez większość książki, e, no bardzo widać, że, że te postacie, zwłaszcza są tą inne niż w typowym kryminale czy thrillerze. E, nie mamy tam wiesz, genialnego, e, genialnego detektywa, który tam. E, starannie, przegląda wszystkie dowody i rozwiązuje sprawę pomocą swojego przeganionego umysłu e, tylko mamy no, no świra kurczę, no talo jest prawdziwym świrem a, a ludzie, którzy pom pom pomagają, czyli Bati Skali, są jeszcze bardziej zaświrowani i w ogóle nie powinni się pojawiać wśród ludzi nie no to już, już, ja. Już pamiętając, mając w głowie właśnie Transmetropolitan, to byłem ciekaw, co tutaj nam, jeżeli o, bo o bohaterów chodzi Elis zaserwuje, bo on ma rękę do, do pisania tak, właśnie takich widać. fajnych postaci. No i to jest moim zdaniem po prostu kapitalne, jaką tutaj plejadę interesujących i nietuzinkowych bohaterów udało mu się wykreować. Tym bardziej, że to, co mówi, że Talo jest świrem, ale to też nie jest taka postać, której by można było się spodziewać właśnie po takim, nie wiem, postmodernistycznym kryminale, bo w którymś momencie zaczęto odchodzić właśnie od takiego schematu genialnego detektywa i z kolei pojawili się ci wszyscy zmęczeni życiem, z tyranii i tacy trochę detektywi, którzy już swoje życie widzieli i nawet nie, nie do końca, jeżeli... Tak, zawsze tam się pojawia się jakaś żona z którą się rozwój, jakieś tam problemy, że dzieci się nie odzywają, że coś tak, tam, tak, to tak, jest tak, też tak. typowe bardzo. Zwłaszcza w ostatnim, w ostatnim kryminale, w ostatniej książce Kinga, tak panu Mercedesie, to było bardzo, bardzo widoczne. No, Także tak, tak, tak, tutaj to jest, jest też nowy schemat, można powiedzieć. To coś, co jeszcze parę lat temu było jakimś pewnym nowym w kryminale, to zaczął popadać w schemat, a tutaj ta kreacja tego nie bohatera czeka, tak, jest taka, że, że tego specjalnie w zasadzie nie widać i mimo, że są pewne takie elementy, nie wiem, chociażby wyciągnięte gdzieś tam z czarnego kryminału, bo, bo Thalou to jest taki trochę bohater Rodham szczendlera, który ma się wrażenie, że co i rusz popysku dostaje i, i tą sprawę jakoś kontynuuje trochę wbrew sobie i wbrew światu. E i, I pewnie właśnie gdybym miał jakoś, jakieś skojarzenia takie gatunkowe, to chyba właśnie mimo wszystko pewnie właśnie w kierunku takiego czarnego kryminału by, by trochę sam ten wzor, wzorzec bohatera y, ciągnął. Natomiast no, tu, to bardzo jest trudna powieść do sklasyfikowania, bo to od czego też zaczęłaś, czyli to, że na przykład miasto jest jednym z bohaterów, no to tutaj jest bardzo, bardzo mocno widoczne. W zasadzie na każdym kroku y, to, że akcja się dzieje na Manhattanie, y, no wylewa się niemal ze skarb tej powieści. Tak, to jest istotne ze względu na na mordercę, na czarny charakter, który też jest bardzo specyficzny. No, nie da się go krótko opisać, nie robiąc brzydkich spoilerów, więc nie będziemy tego robić. Natomiast od początku go, od początku go znamy, tylko w taki typowo thrillerowy sposób, czyli E, widzimy co on robi, ale nie wiemy skąd on się wziął, dlaczego to robi i tak dalej, dopiero później się to wyjaśnia. E, dlatego właśnie to, to nie jest tak do końca jak w kryminale, tak? że, że, e, że i, idziemy krok, krok, krok za, za detektywem i dopiero tam odkrywamy wszystko na koniec. E, tylko tak jakby patrzymy kiedy oni się wreszcie spotkają, kiedy e, oni się spotykają dosyć wcześnie, tylko jeden nie wie kim jest ten drugi I, i to też jest fajnie zrobione. Mm. Natomiast, no tak jak mówiliśmy, mi się najbardziej podobały, bo podobali bohaterów poboczni, czyli ci wszyscy, którzy, znaczy ci wszyscy, no tam dwie osoby mu pomagały. Tak. Ale to one są fantastycznie są, wykreowane. Są, są karykaturami w ogóle ludzi tak naprawdę. Zdaję sobie sprawę, że to nie są zbyt głębokie postacie, że to nie jest tak... Nie jest tak do końca, krowa, ja kreował, nie pokażę sobie, żeby oni mogli pociągnąć całą serię. No nie, bo oni są stworzeni specjalnie do tej książki, do tych a, wydarzeń. A to ja powiem Ci szczerze, że ja miałem trochę odwrotne wrażenie, że ja widziałem w nich to, że to są bardzo mocno tak przerysowane wręcz postacie. Tak. Ale komiksowe wręcz powiedziałabym. Wręcz komiksowe, natomiast ja właśnie w którymś momencie stwierdziłem, że Cała w ogóle trójka już w którymś momencie jakby tych głównych bohaterów, czyli właśnie Talą, Skarli i, i Bat, to jest, to jest ekipa, którą ja bym widział nawet właśnie w, w jakimś takim miniserialu na przykład. I, i myślę, że tutaj mogł, mogłoby być to dalej pociągnięte, bo to co mówisz, oni są zarysowani grubą kreską są przerysowani. mówisz o serialu, a ja mówię o książce, w no... książce nie dałoby rady. Książki by nie pociągnęli. Bo, w książ bo w, masz rację, w serialu super by to tak grało, bo każde by miało takie swoje, wiesz, swoje teksty, swoje takie zagrywki, fajnie, ale w książce to by nie działało, nie? W książce jednak, jak masz te takie kryminały czy thrillery jakieś, które tam się ciągną wiele, wiele tomów, to jednak mm, za każdym razem jakby głębiej wchodzimy w jakąś postać, nie? Ta... Ale tylko, wiesz, znając y, trochę to, to, te zdolności Elisa do tego, żeby fajnie te po postacie nakreślić, to wydaje mi się, że jeżeli on by się zdecydował w którymś momencie na przykład na kontynuację wątków z tymi samymi bohaterami to myślę, że w jakimś interesującym kierunku by to pewnie popchnął. Trochę sobie związał ręce, mówiąc szczerze, we wzorcu zbrodni, no bo, no bo tak jak mówiłem, no, te postacie są bardzo mocno przerysowane. więc po prostu, no, Znaczy mi się to podoba w nich, że one są takie jednorazowe. Nie no to jest super. Ja w ogóle Widzę tę książkę jako jednostkową, po prostu rzeczy, i to jest fajne. wszystko jest W ogóle strasznie mi się podobało, że tam wiele elementów do siebie super pasuje. Ja na przykład, to jest taki mój sposób na polecenie tej książki, czyli ja ją tłumaczyłam, i ja nie mam jej dosyć. W sensie, że nie żygałam nie nie tą książką w momencie, kiedy czytałam ją po raz trzeci, i to jest dla mnie ogromna rekomendacja, tak naprawdę, zwłaszcza dla thrillera. I właśnie podobało mi się to, że. Tam były takie drobne szczegóły, które super grały w momencie, gdy się znało już całość i wydaje mi się, że Alice też już czytał po raz enty tę swoją powieść i tam te szczególiki jakoś tam dogrywał i to jest fajne i to mi się bardzo podoba i ja nie widzę kontynuacji tego, ale nie dlatego, że to jest słabe, tylko dlatego, że to jest po prostu skończona powieść i super gra. No, mówię, ja bym się troszeczkę tutaj nie zgodził, bo mówię, ja widzę gdzieś tam furtkę taką w głowie mam, że po prostu można by to było pewnie jakoś pociągnąć, natomiast mówię, tu podstawowy problem byłby taki, że te postacie są tak skonstruowane, że ja nie wiem na ile udałoby się utrzymać ich wiarygodność, gdyby nie wiem, w jakiejś potencjalnej kontynuacji e, zaczęto przy nich grzebać i, i gdzieś tam ruszać ten ich charakter, który... Który jest tutaj bardzo kolorowo przedstawiony, no bo umówmy się, że po prostu to, co te postacie wyrabiają i dialogi pomiędzy nimi, to jest tak, w ogóle ozdoba moim zdaniem tej ok, książki, tak. bo bo po prostu w momencie, kiedy oni się spotykają w trójkę to, to iskry prostu, lecą tak, tak, ja iskry spodnie. lecą i to jest po prostu czysta przyjemność, czytanie tych dialogów pomiędzy nimi, bo nawet kiedy oni specjalnie posuwają całą sprawę do przodu to i siedzą sobie tylko w knajpie gdzieś tam się przekomarzając, to po prostu ma kapitalną rękę do, do takich żywych i barwnych dialogów i, i to wypada po prostu fantastycznie. Tak, i to wydaje mi się, że bardzo widać tą jego komiksową przeszłość tutaj, nie? Że, że jednak biologii ma obcykane bardzo dobrze. Ja w ogóle zwróciłam uwagę na Elisę, bo ja miałam, jak wybrałam książkę tłumaczenia, to miałam do wyboru Tą, tę, albo, albo już nie pamiętam jaką, nie? bo to już mega dawno temu było. Ale wybrałam Elisa ze względu na to, że ja zapamiętałam recenzję jego innej powieści, Crooked, Crooked Little Vein. I strasznie mi się też podobała ta recenzja. Nie, nie przeczytałam jeszcze tej książki, bo dopiero mam zamiar. Ale ja już wiedziałam, że to będzie coś innego, że to nie będzie taki hop siup taki tam zwykły thriller. I szczerze mówiąc, trochę jestem. Znaczy, bardzo mi się podoba okładka, podoba mi się ten, ten rysunek i tak dalej. Pasuje to do książki, z tym, że jakbym nie znała Elisa i spojrzałam na, na oprawę w ogóle tej książki, to pomyślałam, że to jest zwykły thriller. A to nie jest zwykły thriller. E, na przykład nie, nie podoba mi się też porównanie do 7, bo w ogóle mi się nie, to nie kojarzy z 7. To w no, to, ogóle jest tak, tak ja... oryginalne, że tego nie da się za bardzo porównać z niczym. Znaczy to po, po, powiem tak, że po pierwsze jestem zaskoczony, jeżeli ktoś to do 7 porównał, bo osobiście się nie spotkałem jakby z takim, e, z takim określeniem a, chyba. E, a, ale tak, not... i to nawet nasz e, były kolega redakcyjny Paweł Deptuch. No to moim zdaniem, jeżeli faktycznie ktoś użył takiego sformułowania, to absolutnie nie, to jest po pierwsze. Po drugie, moim zdaniem nie ma co się nastawiać na standardowy tiller czy kryminał, dlatego że jeżeli ktoś to zrobi, to się z tą książką zawiedzie. Bo w moim odczuciu, patrząc z punktu widzenia właśnie takiego bardziej klasycznego podejścia, jest tak, że mm, ta zagadka jest fajna i ona jest fajnie spłętowana Ja się z Tobą zgadzam właśnie, że ten ostatni dialog pomiędzy, pomiędzy naszymi antagonistami on jest super. Natomiast z punktu widzenia takiej książkowej konstrukcji fabularnej, gdzie mamy zagadkę na początku, mylenie tropów i później jakiś tam taki mniej lub bardziej zaskakujący i satysfakcjonujący, satysfakcjonujący finał, to tutaj do to końca nie. tak nie działa, nie, bo, to tak bo, nie działa. Bo, bo po prostu.. W, Wydaje mi się, że w dosyć szybko już tutaj pewne tropy są rzucone, w jakim kierunku to zmierza. Mało tego, ja bym powiedział, że od strony fabularnej w jednym momencie trochę Elis zagrał na fałszywej nucie, doprowadzając do nazbyt takiego, powiedziałbym, przypadkowego zbiegu okoliczności, który popchnął akcję bardzo mocno do przodu. Chodzi mi o spotkanie z żoną jednego z trójki tutaj tak, tych głównych tak, bohaterów też, nie, też nie, nie, nie, nie, nie, będzie. nie będziemy tutaj spoilerować, żeby nie popsuć zabawy. No. Natomiast, natomiast to jest taki nie. element, na przykład, który z punktu widzenia czytelnika ogranego z, z, z takim klasycznym kryminałem czy Tillerem, to, to będzie moment na przykład, kiedy on się złapie za głowę eee, i powie, nie no, tak, mhm. bez sensu. O co chodzi w ogóle? I, I wydaje mi się, że to jest właśnie też taki moment, gdzie z jednej strony Mamy już na tyle dużo odkrytych kart, że zaczynamy rozumieć, w, którym, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało i ta zagadka traci jakby trochę na znaczeniu, natomiast paradoks polega na tym, że to się nadal bardzo dobrze czyta i nadal się czyta z zainteresowaniem, bo, bo nawet znając mniej więcej jakby całą, całą tą główną oś fabularną i wiedząc jakby coś, co jakby stało za, za tym tytułowym wzorcem zbrodni, e, to mam wrażenie, że tutaj jest jeszcze jakieś takie drugie dno, które gdzieś jest schowane, że oprócz jakby samej sprawy morderstwa i morderstw i całego wzorca zbrodni i tego, co za tym wszystkim stoi, to to rozwiązanie fabularne na tym pierwszym poziomie, ono jest jakieś, ale mówię, jeżeli ktoś zna gatunek, to myślę, że się specjalnie nie zaskoczy, bo no bo to jest... Ale to nawet nie chodziło o zaskoczenie Tak, nie, no bo to jest prosta powieść po prostu. Dlatego, tak. dlatego mi się wydaje, że to nie ma specjalnie co oczekiwać właśnie, nie wiem, wielkiego twistu na koniec. Ale to jest bardzo fajnie, bardzo fajnie poprowadzone przez Elisa. I mi się bardzo podobało to, to takie drugie dno, gdzie tak na pewno sprawę mamy rozwiązanie jakby zagadki, wiemy kto zabijał, wiemy kto, jakby mówiąc kolokwialnie, stał, która grupa trzyma władzę i stała za tym wszystkim. I, I to rozwiązanie, to, że ono nie jest może jakieś specjalnie zaskakujące, to nie ma znaczenia, bo mamy tak na sprawę jeszcze właśnie ten taki finał, o którym Ty wspominasz, który, który jest super i który tak na sprawę głębuje całą całość dużo dużo lepiej niż jakby to rozwiązanie tej teoretycznie głównej głównej zagadki, która jest prowadzona od początku. Bo to właśnie, um... Alice nie robił te książki na serio i to widać na każdym kroku, to nie jest e, książka, w której e, warto się doszukiwać, nie wiem, prawdopodobieństwa albo, że nie, bo tutaj to na pewno ten szczegół, to tak nie może być, bo coś tam e, pokazuje to choćby ta scena, o której mówiłeś, która generalnie jest, no, no rozczarowuje, no bo, bo, bo tak raczej taki zbieg okoliczności wiadomo, zwłaszcza w thrillerach czy kryminałach rozczarowuje, e, natomiast e, no taka jest konwencja, tak, że to nie jest istotne, to, to nie jest najważniejsze w tej książce, i bawić coś zupełnie innego, i frajdę mamy z czegoś zupełnie innego, raczej ze śmiesznych tekstów Bata i, i w ogóle tego, jak jest... tak troszkę jest pojechana, ona jest taka zwariowana w ogóle. Tak, i nie no przecież tam na przykład pojawia się od któregoś momentu ja niczym taka swoista mantra, y to, że talą słucha radia policyjnego w samochodzie i po prostu dla mnie na przykład od któregoś momentu ja już wyczekiwałem, kiedy on znowu włączy radio i co my znowu usłyszymy, bo po prostu a propos tego właśnie, co tu mówisz, jak ta książka jest pojechana, no to po prostu jak ktoś poczyta, co w tym policyjnym radiu w Nowym Jorku można usłyszeć, to po prostu można się za głowę złapać, bo tam po prostu... I się już nie dziwi że oni tacy są. Te tak, tak, że po prostu nagle, nagle się okazuje, że jeżeli tak by ta rzeczywistość miała wyglądać, no to tak, to to, że po prostu tutaj właśnie nasza trójka, trójka głównych bohaterów to jest po prostu banda świrów to, to nagle wydaje ci się, że no to tak, sens, tak, to ma sens, to ma sens. To ma sens nie? Także i to też właśnie w tym momencie widać jak, jak pod pewnymi względami ta książka jest przyrysowana, no bo przecież, no umówmy się, jeden naprawdę taki po prostu posłuchanie tego policyjnego radia to, co nie wiem, w ciągu jednej takiej wycieczki samochodem, co on tam słucha, co się dzieje, no przecież no proszę, ja jestem w stanie w różne rzeczy uwierzyć, ale, ale nie w to, że po prostu w ciągu pięciu minut właśnie w, w takiej sytuacji byłby w stanie nasz główny bohater na przykład usłyszeć o tylu dziwacznych sprawach pojechanych, które, które właśnie gdzieś tam się teoretycznie rozgrywają obok siebie. Ale to jest fajne. To, to jest fajne i to, to, to zawiesz tak. niewiarę, no to nie jest istotne czy to są prawdziwe realia, czy to, czy to tak jest, czy to tak nie jest, tylko to, fajne jest, to jest fajne i tyle. Ja bym to raczej widziała, wiesz, mmm, gdyby była ekranizacja to bardziej kino postmodernistyczne w stylu, nie wiem, Quentin Tarantino, nie? To, to raczej tak, ten typ. Bardzo, fajne, bardzo fajna rzecz i to mówię, to też warto zwracać właśnie na takie szczegóły um, w uwagę w tej książce. Bo to, tutaj ta ze zagadką, na cały czas jest w tle, natomiast mówię, to napędza wydarzenia, ale moim zdaniem to, to nie powinno mieć dla czytelnika głównego znaczenia. Właśnie dialogi, postacie, y, miasto jako takie, te poszczególne scenki, bo tutaj jest przecież też całe mnóstwo y, takich bardzo fajnych scenek, y, y, wręcz można powiedzieć, które by można było pewnie wyciąć jako jakąś tam taką stenkę rodzajową, gdzieś tam zupełnie, zupełnie osobną i które by naprawdę robiły fajny klimat i, i, i to po prostu działa, nie? widać, że Elisowi się to udało Nie wiem czy pamiętasz ten moment, kiedy e, e, Tallow częstuje papierosem tego zabójcę to jest na początku książki, to nie jest żaden spoiler. I mało nie, tego, od razu jest, te... też jakby to jest wiadomo, z tak. punktu widzenia czytelnika to też nie jest spoiler, bo czytelnik wie, wie że w przeciwieństwie do głównego bohatera, z kim ma potem, do czynienia. E, ten niedopałek, żeby on nie znalazł, to do paczkę chipsów wrzuca jeszcze jakoś, to tam, to jest też w ogóle tak nieprawdopodobne, że on później... Tym, oh, to, jest, to jest tak przerysowane, że jeżeli ktoś to traktuje poważnie, to w ogóle nie ma sensu czytać. Nie, nie ma sensu traktować te poważne tej książki. Ale inna sprawa, na przykład ja uważam, że ten, ta kreacja głównego złego jest interesująca, on jest też jakby przerysowany i, i, i naprawdę jest taki no, dziwaczny z kolei w zupełnie inną stronę, Ty też jest szaleńcem, ale takim... Takim pojechanym inaczej niż cała nasza trójka głównych bohaterów, ale on też jest fajny właśnie w tej, w tej takiej konsekwentnej realizacji Zresztą tego swojego pomysłu. W ogóle, na koniec świetna, na koniec tak mi się podobał ten kolej, że naprawdę ekstra Tym w ogóle bardziej... taki żar w ustach, takiej postaci jest czymś super. No tym bardziej, że to jest też o tyle zaskakująca postać i, i, i jeżeli na przykład ja bym się dopatrywał jakieś tam zaskoczenia, to ja powiem Ci szczerze, że ja się na, na samym początku trochę dałem nabrać na to, że ta książka może być trochę inna niż de facto później się okazała, bo ja na samym początku nie miałem pewności, czy tutaj nie pojawią się na przykład jakieś elementy fantastyczne, tym bardziej, że... Mm, Wcale bym się nie zdziwił, gdyby się nagle na przykład okazało, że, że całość idzie w kierunku właśnie takim trochę e, ba, bardziej fantastycznym a i mniej się, jeszcze bardziej się odrywa od ziemi, że tak powiem, niż, niż to w książce jest. E, ale, ale później właśnie idzie to w innym kierunku i jest to naprawdę bardzo, bardzo satysfakcjonująca lektura, chociaż no, tak jak powtarzamy jeszcze raz, no, jeżeli się spodziewa ktoś mm, klasycznego kryminału, no, to nie tutaj, to na pewno nie tutaj chyba nie mógłby stworzyć czegoś normalnego. No tak, no, na, pewno, na pewno to jest też powieść właśnie warta uwagi, jeżeli ktoś zna go na przykład z wcześniejszych jego prac, chociażby komiksowych, bo widać tutaj dużo takiego jego charakterystycznego sznytu w, w tej lekturze. I to też jest fajne, to co wspomniałeś właśnie, że widać też tą jego przeszłość komik komiksową tutaj, którą gdzieś tam znaczy przelał w, na papier. Widać, widać przeszłość komiksową, no ja to tak, tak mi się wydaje, bo te postacie są takie komiksowe, przerysowane i tak dalej, ale ja na przykład jego komiksów w ogóle nie, nie czytałam, nie oglądałam, ja w ogóle nic jego nie znałam, więc w zasadzie nie trzeba znać nie, nie, nie, nie. I, też, i też wszystko działa. Zdecydowanie, to moim zdaniem to jest bardziej z perspektywy kogoś, kto na przykład jest fanem i jego twórczości to moim zdaniem śmiało może sięgnąć po wzrost zbrodni się będzie bardzo dobrze bawił, bo, bo to mówię, to widać pewne takie jako jakieś tam charakterystyczne motywy, do, jakieś takie ciągoty do przerysowanych postaci, ciętych dialogów. Wystarczy, nie wiem, że ktoś komuś się podobał, chociażby właśnie Transmetropolitan, to śmiało brać w ciemno i myślę, że się będzie, będzie, będziecie dobrze bawić przy lekturze. O, i to, było, to była bardzo ładna polecanka, więc myślę, że na tym skończymy. Dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia.